Przy mikrofonie, ci, którzy nam zafundowali ten czas szczególny, kiedy dzisiaj mogliśmy nie tylko modlić się, ale także wyśpiewywać Bogu chwałę za to, że mamy wielu dobroczyńców, którzy na rzecz opaswa i naszej rozgłośni studio Ave Maria. W sposób szczególny oddają serce i nie tylko. Przy mikrofonie... Marcin Floszczak, dyrygent katedralnego chóru Chłopię Somańskiego, kantor antoreces, witam. Stanisław Żyracki, wiceprezes chóru. I nie tylko wiceprezes, bo e, także aktywnie uczestniczący poprzez śpiew, co mogliśmy usłyszeć. E, parę słów odnośnie tego, co dotyczy e, życia chóru, bo jak słyszeliśmy, od 2009 roku nastąpił taki przełom, jak dobrze pamiętam. No i właśnie, ta dyrygentura w ręce to niełatwe zadanie. Z czym ono jest związane? I troszkę tak o działalności chóru. Pani Urszula Jeczebiskupska założyła chór w 1985 roku, więc jak łatwo można obliczyć. W tym roku obchodzimy 30-lecie, na które już możemy zaprosić w tej chwili. Na pewno odbędzie się ono w czerwcu w katedrze lub Filharmonii Podkarpackiej. Ja dyrygentem jestem od roku 2010, czyli ona była dyrygentką 25 lat. Tuż już w tym roku mijało moje 5 lat, od jestem dyrygentem. Cenię sobie bardzo współpracę z chórem, bo jest ona bardzo wdzięczna. Chłopcy młodsi, jak i starsi bardzo pomagają, żeby chór istniał i żeby istniała cała działalność. Istnieje też towarzystwo śpiewacze, które bardzo chórowi pomaga. Przede wszystkim praca w chórze to jest y, praca artystyczna, dydaktyczna i wychowawcza, ponieważ y, wychowujemy też tych chłopców i wdrażamy ich w życie, jak wygląda wspólny śpiew y, i przede wszystkim dzielenie się obowiązkami, jak i wspólna współpraca. A jeżeli chodzi o drogę pana do tego, żeby właśnie te obowiązki podjąć w tym chórze... Jak ta droga wyglądała? Jak to życie się kształtowało także jako chłopaka? Czy było to związane ze śpiewem? No ja jestem absolwentem Instytutu Muzyki na Wydziale Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tamtym roku ukończyłem też podyplomowe studia dyrygentury w Bydgoszczy. Zaraz po ukończeniu Wydziału Muzyki w Rzeszowie tak jakoś wyszło, że akurat pani, poprzednia dyrygent, pani Urszula odchodziła i mianowała mnie swoim następcą. Więc zaraz po skończeniu studiów otrzymałem chór, na którą teraz pełnię pieczę. Teraz w stronę wiceprezesa. Chórze śpiewam prawie od początku, bo od 29 lat, więc jestem trochę taką chodzącą historią naszego chóru, najdłuższym stażem w chórze. Jesteśmy, ja reprezentuję oprócz chóru towarzystwo, którego zadaniem jest wspieranie działalności chóru. Z przyjemnością patrzę na pracę pana Marcina Florczaka, i z przyjemnością od samego początku wspieram go obydwiema rękami z całej sił, ponieważ to jest człowiek, któremu trzeba pomagać i warto pomagać, gdyż widoczny jest ogromny progres poziomu chóru, jaki się, jaki się spełnił w przeciągu ostatnich pięciu lat. Dużo koncertujemy, bardzo dużo również wjeżdżamy za granicę w ciągu tych pięciu lat byliśmy dwukrotnie na Ukrainie, raz w Lwowie raz w Równem i w Łódzku byliśmy również we Francji planujemy w, tej, w tym roku wyjazd do Watykanu z okazji 30-lecia. dostaliśmy propozycję śpiewania w Bazylice Świętego Piotra oprawiając mszę świętą przy grobie Jana II oprócz tego mamy zorganizowany koncert w kościołach w Wiedniu Badwie, być może zaśpiewamy na Monte Cassino i pod Rzymem. Planujemy koncertowanie jeszcze we wrześniu, jeśli się uda, w Poznaniu i jak co roku organizujemy dla chłopców obóz ćwiczeniowy we Frysztaku. Na tym obozie dowództwo jest w rękach Marcina Florczaka. On tam pełni rolę króla i cara od spraw dydaktycznych, opiekuńczych, artystycznych i wychowawczych. Czyli jak widać, rzeczywistość życia chóru jest dość bogata, nie tylko, co byśmy mogli powiedzieć, związana z samym śpiewem, ale także sięganiem do głębi życia ludzkiego. I myślę, wracając do tych lat, kiedy Pan rozpoczynał swoją przygodę z chórem, to właśnie to było pueri, chłopcy. Teraz ci chłopcy nabierają kształtów poważniejszych, ale duchem są nadal... Dziećmi w tym, co wykonują Bo sam Pan Jezus nawet powiedział Że musimy stać się dziećmi Żebyśmy weszli do Królestwa Bożego Także tej nazwy chyba nie będziecie zmieniać Nazwy nie zmienimy A naszemu churowi towarzyszy Takie piękne logo, które Stworzył jakieś 25 lat temu Rzeszowski artysta, plastyk Pan Krzysztof Bukała Logo to przedstawia chłopca pod muszką z rozwichrzoną czupryną, z otwartymi ustami w kształcie serca i z przymrużonymi oczami które układają i nosem, które układają się w kształt krzyża. I te, To logo pokazuje wszystko. Śpiew z głębi serca, śpiew dla Boga, kultywowanie kultury katolickiej i szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej, ale i taka łobuzerska czupurność tej rozwieszonej czupryny, czupryny i szykowna elegancja tej muszki. To jest ta kwintesencja chóru, którą chcemy utrzymać. Patrząc na to, co przed chwilą usłyszeliśmy też odnośnie tego, co czeka chór chłopaków, te wyjazdy, na pewno wyjazd do Watykanu jest czymś niebywałym, chyba w historii chóru tego nie było. Jakie towarzyszą teraz nadzieje na ten czas, który na pewno dokona się? Na pewno musimy się skupić na tym, żeby przygotować swoją formę i przygotować odpowiedni repertuar, który chłopcy mogliby zaprezentować zarówno na trzydziestoleciu, jak i na wyjeździe do Włoch i do Watykanu. Chłopcy są bardzo przejęci, ponieważ każdy marzy o tym, żeby zaśpiewać, szczególnie nad grobem naszego papieża Jana Pawła II, co dla nas wiele znaczy, ponieważ każdy korzysta uważa, że powinien odwiedzić to miejsce i staramy się właśnie to marzenie ich spełnić. Jeżeli to będzie czwartkowa msza święta, to transmitujemy ją też przez nasze radio, także ufajmy, że jeszcze się spotkamy na antenie naszego Radia Fara. Chciałbym jeszcze sprostować, nasz chór miał niebywałe szczęście za czasów Pani Urszuliecznej Biskupskiej być w Watykanie z wizytą i byliśmy przyjmowani, no ja nie byłem wtedy, ale chór był przyjmowany przez przyszłego świętego przez Jana Pawła II. To było dla chłopców ogromne przeżycie wówczas. Wracając do tego puerii jeszcze, yy, chciałbym powiedzieć, że w Rzeszowie pierwszym chórem chłopiecomęskim był chór pana Stanisława Steczkowskiego, znakomitego muzyka i chórmistrza, yy, ojca znanej Justyny Steczkowskiej, polskiej artystki. Yy, zakładał chór chłopiecomęski w roku 70., i właśnie jako ten malutki chłopiec ośmioletni rozpoczynałem swoją przygodę z chórami chłopięco-męskimi i tak się stało, że to trwa do dzisiaj i jeszcze jedną chciałbym rzecz powiedzieć na bardzo cenną, to co robi Marcin jest nie do przecenienia to co robi chór jest nie do przecenienia, bo chłopcy tak jak powiedziałem są pod opieką są wychowywani, uczeni i obcują ze sztuką wysoką z kulturą wysoką to nie jest hip-hop, tylko to jest muzyka najwyższej jakości. I oni z tym obcują na co dzień i jak tym nasiąkną, to będą to ludzie należący do pewnej elity muzycznej czy kulturalnej. Tak mi się wydaje. To zostaje. Tak jak pan wspomniał, też było we mnie takie pragnienie zapytania i to teraz uczynię. Właśnie skąd pomysł na, na, tak, na dotknięcie tych wielu płaszczyzn, które w życiu człowieka no są jednak ważne, i potrzeba, aby je w sposób właściwy ukierunkować. że szczególnie chłopcy, są to chłopcy, którzy pochodzą z różnych rodzin. Każdy chłopak ma pewien charakter. My staramy się te charaktery wykształcić i jakoś uformować. Są to wspaniali chłopcy, z którymi się świetnie współpracuje i jest tu niebywały duży wkład pracy dydaktycznej, wychowawczej, ponieważ to ona głównie wpływa na wyraz artystyczny. Chłopcy mają to do siebie, że potrafią w bardzo y, interesujący, ciekawy sposób odwdzięczyć się, a w tym odwdzięczeniem się przez tą moją pracę, jak i pana Stanisława Żeradzkiego, jest piękny śpiew na koncertach. Chłopcy sami dopytują, co mogą pomóc. To nie jest tak na zasadzie, że my pytamy się z tam tamto, oni sami pytają, panie dyrygencie, panie Staszku, czy mamy rozdawać ulotki, czy mamy coś y, poskładać nuty. Przez tą naszą pracę dydaktyczną wychowawczą kształtuje się bardzo ciekawa młodzież, która kiedyś będzie w przyszłości pracowała i kształciła kolejne pokolenia. W co ufamy i głęboko wierzymy. Jeszcze jedno. Obecność tutaj w Jarosławskim opactwie jest też no, jakąś szczegół, szczególnością tego czasu, jest to ośrodek formacji kultury chrześcijańskiej, zatem to wydarzenie, obecność chóru waszego w jakiś sposób uwydatnia to, że te wartości chrześcijańskie chcemy promować. Jak odbieracie to miejsce i ten czas tutaj przyżyty? To miejsce, w którym tu jesteśmy i nasz chór mają jeden i ten sam cel, między m.in. właśnie krzewienie kultury chrześcijańskiej i wiary. Jesteśmy zachwyceni najpierw ogromnym kompleksem budynków, w większości cudownie odnowionym, a niektórzy pamiętają jak to kiedyś tutaj wyglądało. Po drugie mówiliśmy chłopcom gdzie jedziemy, z jakimi osobami jest to miejsce związane i czujemy się tu wspaniale, ciepłe przyjęcie, atmosfera szczególna. I bardzo będziemy tutaj chcieli wracać, a prawdę mówiąc nie jesteśmy tu po raz pierwszy, bo chór nasz był tutaj 6 lat temu, ale wielu chłopców już tego nie pamięta, ponieważ ich jeszcze wtedy nie było w chórze. No byłoby, bardzo, byłoby bardzo nudno, gdybym nie powiedział o trudnościach, jakie przed chórem stoją. Chór potrzebuje mecenasa. Jak każdy chór, czy jak każdy, kto działa na niwie kultury, bo to jest, to jest działalność niezarobkowa, prawda? Bardzo liczymy na jakiegoś mecenasa strategicznego. Na razie pomaga nam z całego serca ksiądz Stanisław Mac, który był naszym wieloletnim duchowym opiekunem. I mimo, że już nie jest proboszczem, nadal tym naszym opiekunem jest. Natomiast marzy nam się mecenat finansowy, nie wiem, może jakiegoś bardzo dużego przedsiębiorstwa. Bywają takie chóry w Polsce, na przykład w Płocku, którym załóżmy opiekuje się Petrochemia Płock. Oni nie martwią się o pieniądze na stroje, na muszki, na nuty. Naprawdę, oni się mogą martwić najwyżej, że dwa razy nie pojadą za ocean, tylko raz w roku. Nie zazdrościmy im tego że jeżdżą dwa razy za, za ocean, natomiast miło jest nie martwić się za bardzo o ten byt materialny, kiedy właśnie jest jakiś taki mecenat. Jeżeli słyszą mnie ludzie, którzy kochają kulturę, kochają muzykę, a w swoim życiu zarobili trochę pieniędzy i tak nie wiedzą, co z nimi zrobić, do końca zapraszamy do naszego chóru, możemy zacząć współpracę obopólną i z korzyścią dla obydwu stron.